Jak podszedłem miała biały t-shirt, napis Dolce Vita Jak odejdę napisz więcej coś niż kurwa szkoda typa Całe moje pokolenie pogrążone w narkotykach Res, finem, wieczny odpoczynek dla lilbipa Jak już rzucisz mi te kwiaty, no to niech to będzie Dalia Napisz chociaż co za faria Czuję się jak Dali, czuję się jak Cezar, ty to Galia. Chciałbym tej pogody ducha przeżyłam mano te wesołe numery, znów przeplatam ze smutnymi Myślę o tych, które rzucę, myślę o tych co rzuciły Łańcuch splątany na szyi, jak pierdolony chudy. Kobiety jak z znowu mieszają mi w dyni. Miałem ciepło pod tak zgarnąć, pluje w brodę, tak jak rabin Bo zepsułem to tak łatwo, że tak trudno to naprawić Chcę wejść na czerwony dywan, z tobą latać jak Aladdin Wszedłem na czerwony dywan mała i zaczęłaś krwawić Ubrania nawet wstyd rozbiera wzrokiem, obliża zęby, dawkując kokę, poprawia sensy, przykurzy nosek i do łazenki, do siebie. Nie wydaje nas maty, nie wydaje mi O-o, czemu chcesz ognia, jak nie palisz O-o, w -o, spodniach, ale ty palisz, ej Parkiet na, przyszła poznać Marcelusa Jak trawota tańczę sam, zostań, popatrz jak się rusza Mija, mija, się, razem nie będziemy tańczyć Teraz gra na nerwach śmierć, taniec mógłby być ostatnim gad. Poznane z każdej strony, niepoznane, by na typ przejść Z nie będzie żony, jak już Nie dałem serca dziwce, choć wyciągały szybce ej, ej, ej. Odpowiedz to trzy razy nie zrzucony w ryzmie caca Nie, nie, nie, nie, nie, Nie po nie, chciałem rzucić co żeby się potem wracać ej, Nie na oj, ty Ubrana we wstyd, rozbieram wzrokiem Obliczę zęby, dawkując kokę Poprawiam sensę, przykurzy nosek